Tu program Drugi Polskiego Radia minęła 22. Za konsoletą Paweł Worobiej, a przy mikrofonach w studiu radiowej dwójki witają się z Państwem Mariusz Gradowski i Krzysztof Dziuba. Wieczór płytowy, a skoro to spotkanie z albumami, no to mamy dzisiaj dla Państwa dwa albumy. Zazwyczaj, kiedy słuchamy tych wybranych przez nas Krążków. Staramy się szukać pewnych wątków wspólnych. Zazwyczaj kierujemy się tym, że są to po prostu znakomite nagrania, ważne nagrania, doniosłe nagrania. Nie zawsze łatwo jest znaleźć te wątki wspólne, ale dzisiaj mam wrażenie, nie będzie z tym żadnego problemu. Będzie ich naprawdę dużo, także na gruncie muzycznym, także na gruncie pozamuzycznym. Liczymy także na Państwa obecność, na Państwa odzew dzisiaj w audycji, no i na Państwa spostrzeżenia, na Państwa um, zdanie na temat tej muzyki i na temat tego, co sądzą Państwo, co łączy te, te dwa nagrania z różnych czasów. Odległe czasy, ale muzyka, mam wrażenie, stylowo, stylistycznie, czasami bardzo się zbliżająca do siebie. No, co do tego, nie mam wątpliwości. Może zdradzimy, że zaczęło się od y, muzyki do serialu Cowboy Bebop, czy też jakby to było po japońsku? Cowboy Bebop. No, gdyby ktoś z Państwa chciał tak mówić, to proszę bardzo. Ja tak raczej z angielska, czy też może z Polska jeszcze bardziej Bebopowy Cowboy. Serial, no właśnie, anime, więc wciąż jeszcze duża część słuchaczy i widzów myśli film czy serial dla dzieci, ale to nie jest do końca tak, bo jeśli dla dzieci, to z pewnością tych dużo starszych niż młodszych. No i sam, sama grupa docelowa to jest jedno, natomiast to jak jest to podana historia, jak jest rzecz opowiedziana, jak jest umuzyczniona, no to już są bardzo poważne sprawy i akurat w przypadku serialu Cowboy Bebop mamy do czynienia z muzyką wysokich lotów, bardzo wysokich lotów. No na tyle wysokich, że już od dawna szykowaliśmy się, żeby tę muzykę Państwu zaprezentować. No i jakoś tak wpadło, że któregoś, no powiem, to było takie olśnienie. No tak, jasne. Tą drugą płytą, którą Państwu zaprezentujemy, będzie płyta Murder, Inc. Być może ktoś z Państwa chciałby rozwinąć ten skrót do Murder Incorporated, proszę bardzo, czyli morderstwo i spółka, czy też morderstwo spółka, spółka z odpowiedzialnością ograniczoną albo nieograniczoną. I tu nas ta prowadziła muzyka, bo też szukaliśmy wątków pozamuzycznych, żeby tego kauboja, bibopa może połączyć z muzyką country, z westernem może z jakimiś wątkami gangsterskimi, noir. Tutaj rzeczywiście bardziej tak idziemy jest. w noir i, i, i gangsterkę, ale też w muzykę, która rzeczywiście no, jest bardzo zbliżona do siebie pod względem stylu, no bo tutaj dominować będzie muzyka jazzowa, ale nie taka, która mam wrażenie towarzyszy nam w wieczorze płytowym najczęściej. Będzie to jazz nieraz paradoksalnie, Oczywisty, ale też nieoczywisty, bo czasami będzie to muzyka, powiedziałbym, aż przerysowana, aż będąca nawet pastiszem jazzu, ale też będąca genialnie nieoczywista, oryginalna, autorska i poszukująca, eksperymentująca. Jest taka etykietka, którą można by tutaj zastosować. Noir Jazz, czyli no właśnie muzyka jazzowa, która wywołuje klimat, który kojarzy się z powieściami noir, która kojarzy się z serialami, z filmami, w których są gangsterzy, w których jest mroczno, jest detektyw, który ma złamane życie, ale mimo wszystko, a może właśnie właśnie dlatego jest w stanie rozwiązywać najcięższe zagadki. Jeśli chodzi o styl muzyczny, to jakiś big band, jakieś partie solowe, saksofonowe, on musi się pojawić, ale to wszystko jest znacznie bardziej zaaranżowane niż rozimprowizowane w takim stylu ilustracyjnym, żeby budować nastrój. Taki styl bardziej, że tak powiem, pozamuzyczny niż czysto, niż czysto dźwiękowy był wiązany właśnie z serialami z lat 50. telewizyjnymi. Także trafił do kina. No i później na przykład do gier komputerowych i dzisiaj jest, ma całkiem sporą liczbę odbiorców, która szuka tego typu muzyki jazzowej, która trochę no, budzi dreszczyk emocji, trochę koloryzuje jakieś zdarzenia. No jest niebezpieczna niepokojąca i ciemna. Tak właśnie dzisiaj będzie w audycji. I tam musi pojawić się ten mroczek, musi się pojawić to napięcie. Partie fortepianu motoryczne tak. w niskich rejestrach. To Oczywiście. będzie przewijać się w niemal walking, w kontrabasy. każdym utworze Irvinga Josefa na tej płycie. Tak jest, kontrabas. No, to, to, jak powiedziałeś, zaczynamy od Irvinga Josefa. Skoro to już padło, to niech tak będzie. Rzeczywiście, od tej płyty zaczniemy. Część z państwa zgłaszała, że nie znają państwo tego artysty. Nie znają Państwo tej płyty. Ja się temu w ogóle nie dziwię, bo nie jest to artysta znany, drodzy Państwo. Dopowiedzmy zatem. Urodził się 3 marca 1925 roku w Nowym Jorku. 100 lat temu zmarł. 28 marca roku 2000. Także to jest Nowy Jork. Był muzykiem jazzowym. Grał na fortepianie. Grał też na trąbce, ale chyba bardziej znany jest tym, którzy go znają jako aranżer i dyrygent. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie ironizuję. To jest naprawdę mało znana postać. I kiedy przygotowaliśmy się do tej audycji, to muszę powiedzieć, że przetrząsnęliśmy no rozliczne serwisy, w których w których jakiekolwiek dane o nawet mało znanych muzykach mogą się pojawić. No i tymczasem o Irvingu Josefie tak naprawdę za wiele nie ma niż to, co udaje się nam wyczytać także ze znakomitej reedycji płyty, o której dzisiaj mówimy, płyty wydanej przez Gat Records. Bowiem dodajmy i to, że w Polsce ten muzyk jest chyba znany najbardziej na świecie, czy to przesada? Może lekka, ale na pewno w Polsce jest najbardziej y, pamiętany. Dlaczego tak się dzieje? Y, część z państwa wie, ale nie wszyscy to wiedzą, więc od razu to powiedzmy. Czy chciałbyś jeszcze coś Chciałbym dodać? Chciałbym tylko dodać no, no? tytuł recenzji tej płyty, która pojawiła się przy okazji reedycji albumu Gad Records, który mówi wszystko o tym. Y, a Tytuł tej recenzji pióra Piotra Skowrona. Brzmi tak, muzyka z nieznanej płyty, którą na pewno znasz. Dokładnie, dokładnie tak jest. Drodzy Państwo, nie do końca wiadomo, jak to się stało, skąd y, ludzie odpowiedzialni za oprawę muzyczną w polskiej telewizji mieli tę płytę, mieli to nagranie, y, czy mieli winyl, czy mieli rzecz przegraną na taśmę. No tak czy inaczej, kiedy y, na ekrany telewizji wchodził, jak się okazało, później kultowy program telewizyjny Sensacje XX wieku i potrzeba było y, jakiejś muzyki do czołówki, w której spadają bomby, w której defilują y, żołnierze, gdzie groza bije z każdego kąta i ta, ten ciężar historii daje się odczuć i potrzebne było coś, co muzycznie to wypełni, no to okazało się, że utwór z płyty Murder, Inc. nadaje się do tego doskonale. State's Evidence to jest ta... Kompozycja, która towarzyszyła sensacją XX wieku przez cały czas emitowania tego znakomitego programu. I do dzisiaj, kiedy państwo zapewne słyszą ten utwór, ci, którzy go znają, a ci, którzy go nie znają, to na pewno zgodzą się, że od razu widzimy Bogusława Wołoszańskiego w tej wojskowej kurtce z tym wyrazem twarzy, który może przypominać detektywa Noir, bo przecież Bogusław Wołoszański był takim detektywem, który po meandrach historii chadzał i wyjaśniał nam różne sprawy. Muzycznie sprawdza się to doskonale, natomiast przywołajmy jeszcze kontekst powstania tego albumu. Murder Inc. To album, który został wydany w roku 1960 przez wytwórnię Time. To jest jedna z tych małych y, wytwórni, które, no cóż, gdzieś tam w pomrokach dziejów giną, ale w tamtym czasie, w latach 60. sporo było takich wydawnictw, które starały się przyciągać słuchacza czymś atrakcyjnym, czymś pociągającym, może niewielkimi nazwiskami, ale właśnie pewnego rodzaju sznytem muzycznym. Y, tutaj y, ta konkretna wytwórnia miała pomysł, ażeby eksplorować brzmienie. I seria 2000, w której ukazał się ten album, to była seria, która miała pokazywać możliwości nowej technologii, stereofonii, jakości brzmienia. Była to seria dedykowana dla tych, którzy lubią słuchać muzyki w najwyższej możliwej jakości. Hi-fi. I rzeczywiście, jak sięgniemy, bo nie jest to bardzo trudne, można znaleźć te inne płyty z wydawnictwa Time z tej serii, to rzeczywiście one znakomicie brzmią. I ta płyta, której dzisiaj będziemy słuchali, proszę zwrócić uwagę, na brzmienie. To jest jedna z tych rzeczy, ale brzmienie tej płyty jest znakomite. Byłem zaskoczony, że słuchałem jej sobie obok Kałboja bibopa. Dodajmy Kałboj bibop rok 1998, także już zupełnie inne technologie, ale jednak no, to, ta magia analogowego brzmienia, yy, ta, te początki stereofonii, yy, to jest tak specyficzne brzmienie, który, z którym się nie spotykamy na co dzień tak często teraz, więc ma to jeszcze ten swój dodatkowy urok. Bez wątpienia. Tym bardziej, że tu Tutaj, i to jest drugi element, na który zwracamy uwagę, mamy pełną orkiestrę jazzową i nie tylko jazzową, tam pojawiają się instrumenty, które z jazzem niekoniecznie muszą się kojarzyć, jak kotły chociażby, właśnie z tego, z tego utworu, z Tates Evidence znane. I aranżacyjnie jest tutaj bardzo ciekawie. Niektóre rozwiązania właściwie są dosyć dalekie od jazzu i wiodą w kierunku muzyki, no właśnie, pewnie współczesnej tak. Z drugiej strony muzyka ilustracyjna, muzyka filmowa też może się kojarzyć. I to jest ten trzeci element, na który zwracamy uwagę, że to jest w gruncie rzeczy płyta koncepcyjna. To, czego będziemy słuchali, zawiera w sobie pewnego rodzaju program, który został wyrażony wprost i wydawca... Y, powtórny wydawca tej płyty był tak miły, że przetłumaczył dla nas opisy, które zjawiły się na, na oryginalnym albumie i one budują nastrój, budują y, pewnego rodzaju atmosferę, wprowadzają nas w pewne meandry, może nawet y, konkretnej akcji. Już same tytuły to czynią, ale jeśli jeszcze poczytamy to i owo, no to nagle robi się y, bardzo ciekawie, tak jak gdybyśmy właśnie słuchali y, muzyki z filmu, która nie została napisana do filmu, ale jak się okazuje, chociażby z naszych sensacji XX wieku, jak najbardziej jako muzyka ilustracyjna się sprawdza. Murder Inc., czyli można powiedzieć Morderstwo Spółka Zo? Właśnie. Tytuł, który nawiązuje do nazwy Brygad Śmierci, czyli zbrojnego ramienia nowej mafii amerykańskiej działającej w latach 30. -tych. No, to była grupa, która miała sporo na sumieniu. Podobno według wyliczeń Murder Inc., jak to się brzydko mówi, zlikwidowało pół tysiąca osób. No to jest pokaźna liczba i właściwie to możemy otworzyć nawias. No, jak, w jakim sensie popkultura celebruje tę ciemną stronę życia, te załuki Nowego Jorku, dym, który unosi się, gdzieś studzienek, te prochowce, te karabiny, ale to jest no, coś, co ma za sobą I prawdę. To jest taki wątek, który muzycy podejmowali już lata później, choćby hmm. John Zorn na płycie Naked City, o której rozmawialiśmy sobie przed audycją, że to mogłaby być w zasadzie dzisiaj trzecia płyta, tak. mogłaby uzupełnić naszą gangster kowbojską trylogię w Wieczorze Płyty. No, tylko, że niestety była za długa, żeby dodać tutaj. Ten Już trzeciedny. była raz wieczorem No więc właśnie, a Murder, Inc. nie było. Yy, I zaraz zabrzmi. Drodzy Państwo, może ja zaprezentuję teraz trzy opisy do trzech pierwszych utworów, a później yy, po wysłuchaniu pierwszej strony yy, płyty sięgniemy po kolejne. Tak, żeby może nie przeładować treścią, żeby coś zostawić dla wyobraźni. Utwór pierwszy, Prison Break, czyli ucieczka z więzienia. Każdy, kto był w więzieniu lub zna kogoś, kto spędził tam więcej czasu, zna poczucie rozpaczy, które może zmusić człowieka do podjęcia ryzyka bycia zastrzelonym podczas próby ucieczki. Jak pisze Robert Nees w Prison Exposures, twardziele zabijają czas rozmawiając z celi do celi, co jest zakazane, lub wydzierając się i paląc szmaty, dopóki strażnicy nie wyciągną ich z cel do karceru. Ci doprowadzeni do obłędu, dręką zmartwienia i zamknięcia rozwalają swoje cele i wyrzucają szczątki rzeczy przez kraty, krzycząc przeraźliwie, kiedy reszta z nas drży myśli i modli się. To jest groza ucieczki z więzienia w utworze pierwszym. Utwór drugi część z państwa od razu skojarzy z sensacjami XX wieku, a tymczasem to jest States Evidence, czyli dowód stanowy. Prokuratura posiada zasoby śledcze całej policji danego miasta wraz z dostępem do FBI i komendami w dowolnym miejscu. Nic dziwnego, że więzień wysłuchuje dowodu stanowego z niezwykłym niepokojem. A jeżeli więzień jest biedny, zgodzi się z nieżyjącym już sędzią Jeromem Frankiem, że w naszych sądach federalnych i w większości sta sądów stanowych nie ma przepisów, zgodnie z którymi człowiek biedny mógłby uzyskać fundusze na opłacenie przeszukania przedprocesowego pod kątem odnalezienia dowodów, które byłyby ważne dla jego obrony, a bez których może być pozbawiony prawdziwie uczciwego procesu. Zapewnienie mu prawnika nie wystarczy. I wtedy pojawia się Third Degree, trzeci stopień, to utwór trzeci. Historia trzeciego stopnia jest tak stara jak historia pisana. Aktualne udoskonalenia w większości dotyczą możliwości torturowania więźnia z użyciem lub bez siły fizycznej, bez pozostawienia żadnych śladów. Nie zawsze tak było, jak wskazał historyk Josephus w swoim Maccabis. Ręce i stopy więźnia zaczęły tracić możliwość zginania w stawach, a oddzielając je od ścięgień wyrywali je dźwigniami, dziurawili jego palce, ręce, nogi i łokcie. Przy okazji to był tylko początek dla nieszczęsnego więźnia. Ciarki przechodząc Państwo, no ale takie są opisy, które każą nam się gdzieś w ten nastrój płyty yy, wdrożyć. Trzy pozostałe utwory, które zabrzmią to The Contract, czyli kontrakt, With the Jury, My, Ława Przysięgłych i utwór szósty, Crime Wave, Fala zbrodni. No prawie jak Bogusław Wołoszański to zapowiedziałeś. Słuchamy, słuchamy Murder... Ink płyta Irvinga Josefa, rok 1960, część pierwsza. Nowy Jork, albo i gdzieś w Polsce, gdzie słuchają Państwo wieczoru płytowego, w którym wybrzmiała właśnie pierwsza strona płyty Murder, Inc. Irvinga, Josefa. Utwory to Prison Break, State's Evidence, Fair Degree, The Contract, We, The Jury i przed chwilą Crime Wave, czyli fala zbrodni. Aż chciałoby się to powiedzieć w stylu Bogusława, Bogusława Wołoszeńskiego i sensacji XX wieku. Cały czas się staram. Nie, nie wiem jak to zrobić. Jest kwiecień 26 roku. Polskie Radio, ale ja Niepodległości. Muzyka, którą słyszymy to dla niektórych tylko zwykły album, a dla innych może pewne świadectwo, może przekaz, a może wspomnienie czegoś, co nigdy nie powinno ujrzeć światła dziennego. I niektórzy nie wiedzą, ale część z nich doskonale wie, że to sensacje dwudziestego wieku. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy krążyli po wieku XX jeszcze przez chwilę, a później przeskoczymy do wieku XXI, w którym dzieje się akcja serialu anime Cowboy Bebop. Tak swoją drogą to, to dziwne, że XXI wiek. Jakoś zdawało mi się, że to jest znacznie, znacznie później. tyloty międzyplanetarne, a tutaj mamy XXI wiek jakoś, no w gruncie rzeczy Misja Artemis to taki może zalążek no tego, co się dzieje w na Cowboy Bebop. A, tak, a Kira, którego słuchaliśmy kilka miesięcy temu już w zasadzie jest za nami, bo to był rok 2019. Tak. Wizja no, jeszcze bardziej w sumie niepokojąca, bo los planety tam nie były wesoły. A my czekamy na państwa maile. Jestem ciekaw, co w ogóle państwo powiedzą o tym naszym parodi parodiowaniu sensacji XX wieku, ale mniejsza o to. Proszę pisać na temat muzyki noir, bo dzisiaj to jest wątek, który łączy oba albumy Wieczoru Płytowego. Nasz adres to Wieczór płytowy atpolskieradio.pl i zapraszamy też na naszą stronę facebookową, czyli facebook.com kośnik dwójka Wieczór Płytowy, gdzie y, mamy już y, sporo komentarzy. Pierwsze Państwa komentarze, między innymi od Pana Piotra, który przed chwilą napisał tak, cytuję. Choć miała to być wycieczka do niebezpiecznych zakamarków Nowego Jorku, to ja za sprawą drugiego utworu poczułem się przez chwilę jak w podziemiach Zamku Książ albo w sztolniach kompleksu Rize. Magia ekranu i jego moc. Yy, I jeszcze pan Piotr pisze tutaj w postscriptum bardzo ciekawe spostrzeżenie. Yy, uwielbiam muzyczne klimaty noir... Nie tylko w muzyce filmowej, w roku oczywiście również. Chciałem dziś nieco rozgrzać się muzycznie przed wieczorem i nieoczekiwanie przypomniała mi się, nie, mi się dawno niesłuchana płyta It Will End In Tears z projektu This Mortal Coil. Moim zdaniem to również świetny album z klimatem noir, choć w zupełnie innym wydaniu, nie stricte kryminalnym, lecz oniryczno-melancholijnym. Dobra rzecz, pisze pan Piotr. O ile mnie pamięć nie myli, tę płytę prezentowaliśmy razem swego czasu. W swego czasu, płytowym. tak, tak, mhm. tak, dawno temu. Ciekawe, ciekawe spostrzeżenie, można, można doszukiwać się, jasne, jasne. Mhm. Pan Andrzej i pan Tomasz piszą, że nie znają tej płyty Irvinga Josepha i że posłuchają jej z przyjemnością. Mam nadzieję, że ta przyjemność realizuje się z nawiązką. Panie Andrzeju, panie Tomaszu, prosimy o sygnał, czy tak rzeczywiście jest. Pan Semir pisze tak. No i mamy sensację w XXI wieku, czyli Józefa Irvinga z Murder, Inc. w polskim radiu. Nie spodziewałem się, a znam ją w całości dopiero od jakichś 20 lat, oczywiście tylko i wyłącznie dzięki poszukiwaniu autora czołówki do programu telewizyjnego redaktora Bogusława Wołoszańskiego, czyli sensacji XX wieku. Pan Semir kontynuuje jeszcze o poszukiwaniach muzyki do sądy. I to są w zasadzie to jest bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście dużo mamy takich utworów z, ze wspólnej pamięci, z pamięci kulturowej, które wiążą się z czasami PRL-u, towarzyszyły czołówkom programów mniej lub bardziej udanych, ale same czołówki zapadały w pamięć. No i do dzisiaj są takimi wytrychami do przeszłości. Akurat przypadek Murder, Inc. jest o tyle ciekawy, że rzeczywiście ten utwór, który towarzyszył sensacjom XX wieku jest udany, chwytliwy, zapadający w pamięć, Karabiny ale, No więc właśnie, ale też z drugiej strony otwiera nas na naprawdę udaną płytę, której słucha się bardzo dobrze. I teraz y, musimy jednak pewną rzecz dopowiedzieć bardzo wyraźnie. Bo nie był to przebój. Nie była to płyta, która y, podbiła rynki, która podbiła serca słuchaczy. No i sama wytwórnia y, Time zdawała sobie z tego sprawę. I tutaj proszę nadstawiać ucha, bo to może nie jest bardzo oczywiste. Otóż ten sam materiał ukazał się, drodzy państwo, zaledwie kilka lat później. Dokładnie, proszę sobie wyobrazić, jakie to były fantastyczne czasy. Tu już trochę żartuję, ale to były takie czasy właśnie, gdzie tę samą płytę, tę samą muzykę tego samego Irvinga Josepha wydano w tej samej wytwórni po raz kolejny, tylko z inną okładką, z innym tytułem, z wykonawcami, którzy są Aliasem de facto Irvinga Josepha. Zespół The Wedges nie istnieje, ale to jemu właśnie przypisano wykonanie tej płyty. Płyty, która zyskała nazwę. Hank Ten Surfing with the Wedges. Yy, I to są dokładnie te same utwory, z tym, że jeszcze inne tytuły dodano i jeszcze dodano inne opisy do tych utworów. Także zupełnie nowy koncept album z tej samej muzyki. Ta sama muzyka opak opakowana zupełnie inaczej, zupełnie inaczej opisana. I tak yy, jeszcze na dodatek artysta pod aliasem. I to jeszcze nie pod imieniem i nazwiskiem, tylko pod nazwą zespołu fikcyjnego tak The Wedges. Tak jest. No, można powiedzieć, że yy, no, Oliwa Sprawiedliwa, bo Tamta płyta też nie stała się przebojem, a może nawet jeszcze mniej ludzi y, o nich pamięta. Ale potraktujmy to tak laboratoryjnie. Te same utwory, nowe tytuły. No powiedzmy sobie, pierwszy utwór, którego wysłuchaliśmy to było Prison Break, czyli ucieczka z więzienia. A tutaj The Wedges Stomp czyli no, rodzaj takiej fali surfowej, yy, yy, która, yy, która nastraja cały album. States Evidence, który my kojarzymy z sensacjami XX wieku, który był dowodem stanowym, tutaj nosi tytuł Beware of the Feather, a feather to jest rodzaj potężnej fali. I rzeczywiście możemy <śmiech> teraz sobie wyobrazić tę gimnastykę redaktora, który dopisywał te historie do istniejących już dźwięków. I tak dalej. To bardzo ciekawe, bo w gruncie rzeczy muzyka idzie sobie, a te opisy pobudzają wyobraźnię i kto wie, może Czasami takie ćwiczenia warto sobie robić, żeby dopowiadać jakieś nowe rzeczy, ale to nie koniec. To, to jest najlepsze, że jest. Drugie, f... Drugi, drugie, drugie podejście. To było drugie podejście. A dopiero. później się pojawiło podejście trzecie, i, ale już nie wszystkie utwory. Część z tych mhm. utworów okazała się na płycie y, Capes and Masks, czyli y, peleryny i maski, comic book heroes i ten tytuł jest dosyć rozbudowany. Generalnie jest to płyta poświęcona, no właśnie, bohaterom kreskówek, komiksów, y, tytuły, w których pan X bije się z panem Y, womb, trach, bam... Y, Także nasz... superbohaterowie stage... w obcisłych kostiumach. Tak kolorowych. jest, to był rok 66. I to są też dokładnie te same utwory. Jeszcze jedna próba sprzedania tej samej muzyki. Tak jak śledziłem to tutaj trochę ludzi którzy byli dziećmi w roku 66, wspominają tę płytę jako coś, z czego miło im się słuchało. No ale to też nie był wielki przebój. I teraz yy, wydaje nam się, mogę to Krzyśku tak powiedzieć, no bo razem żeśmy w, w zasadzie taki proces przeprowadzili, że być może tutaj tkwi przyczyna tego, jak w ogóle ta płyta znalazła się w Polsce i wpadła yy, yy, ręce. to w się prędze. stało, że funkcjonowała jako już to. w ogóle sygnały i dżingle, prawda? Tak, Wszystko, na to, wszystko na to wskazuje, że po prostu... Do, właściciel praw do tych nagrań próbował spieniężyć, się, jakoś zarobić na nich jeszcze bardziej. No więc prawdopodobnie trafiły do, do fonotek, skąd można było wykorzystywać je no, mniej lub bardziej imiennie, a często bezimiennie. No i tak pewnie przez takie biblioteki trafiły te nagrania. To konkretne nagranie trafiło do sensacji XX wieku. Wydaje mi się, że w ogóle płyty o takim charakterze często trafiały, te utwory z tych płyt trafiały do bibliotek muzycznych, że często... Y i ja akurat posłużę się przypadkiem japońskim płyty z serii audiofilskich, płyty, na których właśnie pokazywano te nowe technologie nagraniowe, bo właśnie takim przykładem jest Murder Inc. Tutaj są te na pierwszy, na pierwszy plan wychodzą właśnie te eksperymenty, czy też te nowe sposoby wyrazu, które uzyskuje się za pomocą stereofonii. To samo było w różnych seriach muzyki japońskiej nagrywanej przez japońskich jazzmenów, którzy na akurat w tych albumach no, jakby tak podchodzili do tego trochę z dystansem. Dużo tam było jednak zachowanej rezerwy i była to muzyka z podznaku Easy Listening z elementami jazzU. No i właśnie to jest, myślę, tego typu przykład. Po prostu rzeczy, które miały funkcjonować gdzieś na rynku, miały spełniać tę swoją rolę funkcjonalną, komercyjną. No a przy okazji też może parę egzemplarzy ktoś gdzieś w sklepie też kupi. Nie tylko, nie tylko telewizji, nie tylko rozgłośnie. No tutaj moglibyśmy porozważać, bo muzyka, która miała tak duży potencjał użytkowy, wciąż pozostawała muzyką niezwykle ciekawie skomponowaną i to się do dzisiaj absolutnie broni. Broni się wykonawczo. Jeśli zerkną państwo na, na listę wykonawców, ona jest dosyć długa, ale tutaj pojawiają się nazwiska, które jak najbardziej kojarzymy. Gitarzysta Bucky Pizzarelli, na przykład perkusista Ossie Johnson, na przykład basista Milt Hinton, no to są jednak nazwiska, które fanom muzyki jazzowej wiele mówią, także Bacz, Luis Muci. Także wykonawcze jest to świetne. Także kompozytorsko bardzo dobre. A skoro o nazwisk nazwiskach mowa, no to piszą państwo, z czym kojarzy się państwu ta muzyka. Pan Tomasz pisze tak. Skojarzenia, jakie się nasuwają, to Henry Mancini. O, bez wątpienia. Angelo Badalamenti. Mhm. Jest, prawda? Jest, Jest. Bar, może bardziej pas, p, p, jako pastisz, prawda? U niego co, ja bym nie powiedział wiem, tego stylu. Nie jestem pewien, czy pastisz. No. A może, jak sobie przypomnimy faktycznie z, z Twin, Peaks, Twin Peaks, że to są takie rozwiązania może z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony pasujące, a z trzeciej strony, no tak, mm. może brzmieniowo z przymrużeniem oka, tak. Jerzy tak. Milian. Mm -hmm. No, wibrafonu było sporo. Tak. Du, e, Duduś Matuszkiewicz, hmm. Włodzimierz Korcz. <grym> no Duduś Matuszkiewicz uwielbiał Henrygo Masiniego, więc, więc tutaj y, wszystko pasuje. Y, no tak, tylko że dopowiedzmy. No ja myślę, że no, tutaj stawiam no, mo, może inaczej, nie postawiłbym bardzo wielu środków. Y, czy ci wymienieni twórcy znali Irvinga Josefa. Wstrzelałbym, że raczej niekoniecznie, że nie było to bardzo hmm. znane nazwisko, Ale mówimy tutaj o pewnym stylu, o pewnym nurcie, o pewnej wyobraźni brzmieniowej i o pewnym kunszcie. W książce do znakomicie brzmiącej reedycji, reedycji, która powstała w oparciu o oryginalne taśmy nagraniowe, reedycja Gad Records, Michał Wilczyński pisze o kunszcie aranżacyjnym. Moim zdaniem warto to wydobyć na wierzch. Pisze tak. Uwagę, przykuwa przede wszystkim nietypowa instrumentacja, oparta o sekcję dentą złożoną z dwóch puzonów basowych, trąbki i dwóch saksofonów, altowego i barytonowego. Zestaw daleki od klasycznego Big Bandu są także dwie gitary, fortepian oraz co charakterystyczne dla owego popu ery kosmicznej. Bogata sekcja rytmiczna, która oprócz perkusji i licznych przeszkadzajek uwzględnia m.in. pięknie swingujący w Crime Wave Vibrafon oraz orkiestrowe kotły. Te kotły to oczywiście States. Evidence. No tak, ta aranżacja faktycznie do dzisiaj robi wrażenie. Muszę powiedzieć, że dobrze się tego słucha, że to jest y, pomysłowe. I y, nawet jeśli potem taka muzyka trafiała do bibliotek, to tylko pokazuje, że ten poziom bibliotek kiedyś był no, bardzo wysoki. Absolutnie. Bardzo Aranż i sposób nagrania też, jakość nagrania y, tych wszystkich miniatur muzycznych, które spełniają jak najbardziej rolę dżingli, sygnałów ilustracji muzycznych do różnych programów. I przed nami kolejnych sześć takich ilustracji, takich miniatur Irvinga Josepha z płyty Murder, Inc. Tak, tę część zaczynamy od kompozycji Stool Pigeon, czyli kapuś, czyli piśniesz słowo i nie żyjesz. To także tytuł rozdziałów Big City Crimes autorstwa Harolda Dunforfa i Jamesa Horaina. Wielu przestępcom zasada ta jest znana pod inną nazwą – omerta. Sycylijskie określenie, które kiedyś oznaczało szlachetną ciszę, a teraz oznacza, że każdy, kto informuje policję, może spodziewać się, że wszystkie jego zmartwienia dotyczące przyszłorocznego świata stają się nieważne. Te opisy są fantastyczne. Czytam je lekko pastiszowo, ale, bo po pierwsze wiemy, że, że można dokładać te opisy do muzyki, ale jednocześnie one nie są zupełnie serio. To też jest urok tej płyty, że ten koncept album jest podany z przymrużeniem oka. Nie parodystycznie, ale pas ze zrozumieniem konwencji yy, i z, z pewnym takim zbudowaniem nastroju. To dalej może już tylko tytuły. Bad Day in Brooklyn, Zły Dzień w Brooklynie. Murder, Inc., Spółka Zbrodnia. The Big Six, Wielka Szóstka. Double Cross, Wystawieni do Wiatru. I całość zwieńczy kompozycja zatytułowana April in Brownsville, Kwiecień w Brownsville. Thank <laughs> you. Yeah, <laughs> yeah,